Rozdział szósty. Nawróceni ludzie są chrzczeni i wzmacniani Słowem Bożym. Zgromadzenia wiernych Kościoła są prowadzone pod natchnieniem Ducha Świętego. A teraz napiszę o chrzcie. Oto starsi kapłani i nauczyciele byli ochrzczeni, a chrzczono tylko tych, którzy przez swoje czyny wykazali, że są tego godni. I nie chrzczono ich, jeśli nie przyszli ze skruchą w sercu i w pokorze ducha, świadcząc Kościołowi, że prawdziwie się nawrócili i odstąpili od wszystkich swych grzechów. Ani nie chrzczono ich, jeśli nie wzięli na siebie imienia Chrystusa, postanowiwszy służyć Mu do końca. I tak, gdy dostąpili chrztu i podlegali działaniu Ducha Świętego, będąc oczyszczeni Jego mocą, byli zaliczani do członków Kościoła Chrystusa i podawali swe imiona, aby o nich pamiętano i wzmacniano ich dobrym Słowem Bożym, aby utrzymali się na dobrej drodze i nie ustawali czuwając i modląc się, polegając wyłącznie na zasługach Chrystusa, który jest źródłem ich wiary i wypełnia ją. I członkowie Kościoła zbierali się często dla wspólnego postu, modlitwy i nauki w trosce o dobro swych dusz. I zbierali się często, aby spożywać chleb i pić wino na pamiątkę Pana Jezusa. I pilnie strzegli, aby nie popełniano pośród nich żadnej niegodziwości, a jeśli stwierdzono, że ktoś popełnił niegodziwość i trzech świadków z Kościoła potwierdziło to przed starszymi, a mimo to nie okazał on skruchy i nie przyznał się, wymazywano Jego imię i nie należał więcej do ludu Chrystusa. Ale ile razy ktoś prawdziwie okazał skruchę i pragnął przebaczenia, przebaczano Mu. I pod natchnieniem Ducha Świętego prowadzili zgromadzenia wiernych Kościoła, albowiem nauczali, nawoływali wiernych do poprawy, czcili Boga, prosili Go w modlitwie i śpiewali, jak skłaniała ich do tego moc Ducha Świętego?